Nawiązując do tytułu Prey. Teraz, w tym momencie modlę się o dobry występ na preselekcjach. To w takim razie niech te modły zostaną wysłuchane i niech ten występ będzie przede wszystkim dla Ciebie fajnym przeżyciem i pamiątką na, na kolejne lata Trzymam kciuki, no ale trzymam kciuki za wszystkich trochę tak jak ty, żeby po prostu wygrała muzyka i, i prawdziwe emocje. Alicja Szemplińska, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Całego wywiadu możecie posłuchać w podcaście Ale Gość w naszej eskowej arce. Peska Ostrów Kalisz News. Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz. Z zawodu informatyk, z zamiłowania fotograf, kaliszanin Paweł Patynowski. Od wielu lat pasjonuje się fotografią. W swoich pracach wykorzystuje jedną ze szlachetnych technik fotografii, cyjanotypie, dzięki której można uzyskać charakterystyczne odbitki. Czym jest cyjanotypia i skąd się wzięła pasja do fotografowania? Posłuchajcie! Skąd w ogóle wzięła się przygoda z fotografią? W moim przypadku przygoda z fotografią tak naprawdę rozpoczęła się w wieku 6 czy też 7 lat, kiedy mój ojciec zawsze fotografował, aczkolwiek tylko dokumentacyjnie, swoją rodzinę. I był taki moment, gdzie ten aparat jego, warty szczególnie dla niego jakąś tam wartość materialną i niematerialną, ponieważ to był aparat kupiony przez pierwsze jego zarobione pieniądze po studiach. No jak że ja do tego aparatu coraz bardziej się przymierzam. No to pierwsze co zrobił, kupił aparat, żebym miał swój, a nie używał jego. Za zdecydowanie większe pieniądze. Także tak się to wszystko zaczęło. To był czas oczywiście tradycyjnej fotografii analogowej. Także również przygoda z ciemnią. To była przygoda razem z moim ojcem, gdzie jako noszczeniak kilkuletni mogłem obserwować najpierw jak on to robił. A bardzo szybko również zacząłem samemu to robić. Także to były takie ewidentne początki. Później oczywiście przyszedł czas szkoły, przyszedł czas też małżeństwa, czas wychowywania dzieci, gdzie ta fotografia też była, ale była w takim wydaniu właśnie dokumentującym to, co robiliśmy rodzinnie. Natomiast nigdy nie była w kierunku, żeby zrobić coś swojego, coś artystycznego, coś, co potrafi wyrazić to, co myślę i tak dalej. Tak naprawdę taki powrót był Pierwszy to właśnie do cyjanotypii, gdzie byłem zafascynowany tak zwanymi szlachetnymi metodami, starymi metodami XIX-wiecznymi, które zacząłem w jakiś sposób y, praktykować w swoim mieszkaniu, a od y, około dwóch lat, może trzech, również wróciłem do tego, co dzisiaj najwięcej pokazuje, czyli fotografię cyfrową, która w sobie ma też bardzo często elementy stworzone w tych szlachetnych tradycyjnych metodach. Co to właściwie jest ta y, cyjanotypia? Cyjanotypia to tak naprawdę jest trzecia bądź czwarta w zależności od różnych historycznych zapisków metoda uzyskiwania obrazu. W 1842 roku pan John Herschel stworzył tą metodę. Co ciekawe, był to astronom głównie. Zajmował się również fizyką i chemią. Natomiast był głównie znany ze swoich odkryć na niebie gwiazd i tak dalej. Jako ciekawostka, jego ojciec odkrył Uran, planetę. Także tutaj ta fotografia, można powiedzieć, powstała troszeczkę przez niego cyjanotypia, ale to jest metoda oczywiście fotograficzna, powstała mimochodem. I ta cyjanotypia była tak naprawdę pierwszą metodą z różnych powodów, która weszła pod strzechy. Między innymi dlatego, że była stosunkowo tania, nie polegała na solach srebra, które było drogie i jest dzisiaj drogie. Było stosunkowo trudne, dostępne w XIX wieku, natomiast tu odczynniki wykorzystywane były bez porównania tańsze. Sama metoda, proces też był łatwiejszy do przeprowadzenia i stąd wzięła się jej popularność. A jeśli mamy powiedzieć o tym też, dlaczego mogła wejść pod strzechy, no to na pewno warto zauważyć, że to była pierwsza metoda, która nie uzyskała patentu. Także też wcześniejsze metody takerotypia chociażby były opatentowane, więc ktoś tam sobie za to brał duże pieniążki, żeby ktoś inny mógł wykorzystywać. Tak tutaj ta metoda od razu jakby mogła spotkać się z większym zastosowaniem, szerokim zastosowaniem. Warto nadmienić, że w pierwszych latach po wynalezieniu tej metody ona była głównie używana do tak naprawdę do robienia kopii dokumentów, na przykład kopii projektów architektonicznych, również do dokumentowania takich zdarzeń, gdzie stwierdzano, że nie warto od razu iść w drogą metodę, która będzie może dłużej taką wytrzymałą na upływ czasu, bo często mówi się, że cyjanotypia jednak nie wytrzyma 50-100 lat, trudno powiedzieć. Sam ją wykonuję od pięciu lat, od 5 lat wytrzymuje i nic nie zmienia. Myślę, że gdzieś około 20-30 lat to jest taki czas, gdzie cyjanotypia wisząca na ścianie jest w stanie zachować swoje wszystkie walory. Oczywiście przechowywana w sposób bez dostępu do światła na pewno dużo dłużej. Jako taka ciekawostka, pierwsza książka, która została napisana, została wydana przez Annę Atkins, brytyjkę, tak samo jak wynalazca tej metody, to była pierwsza książka botaniczna o algach morskich występujących u wybrzeży Wielkiej Brytanii, posiadająca właśnie zdjęcia w takim formacie niejako dostępnym nie jedna, dwie czy trzy sztuki dla jakiegoś tam muzeum, czy dla jakiegoś tam naukowego uczelni, tylko była po prostu sprzedawana z reprodukcjami, z fotografiami wykonanymi właśnie przez w tej metodzie cyanotypii. Wykonywanie zdjęć taką metodą to jest dla fotografa trudne zadanie. Tak naprawdę z tych metod szlachetnych, nazywanych szlachetnymi technikami fotograficznymi, tymi które powstały w XIX wieku, jest to najłatwiejsza metoda. Jest to metoda przede wszystkim bardzo bezpieczna w wykonywaniu, tam nie ma takich odczynników, które mogą powodować jakieś zagrożenie dla zdrowia, czy też życia, czy też na przykład poparzenia. Gdy wyszła Unia Europejska, gdy Unia Europejska wprowadzała jakieś swoje różne nakazy i zakazy, to między innymi guma dwukromianowa, która była bardzo popularną, szlachetną metodą fotograficzną wykorzystywaną przez fotografów. Tak naprawdę dzisiaj jeśli wykonujemy ją w tej tradycyjnej formie, to korzystamy z takich środków, z takich chemikaliów, które są oficjalnie przez Unię Europejską zabronione, co ciekawe są oficjalnie